Zanim rozpoczniemy tutaj czytać z tego 20 rozdziału Księgi Sędziów, chcemy pokrótce tylko przypomnieć w jakim kontekście ten rozdział się znajduje, gdyż tak naprawdę rozdział 19, 20 i 21 stanowią jedną historię. Tyle, że jest to dosyć obszerny materiał i trudno byłoby to wszystko omówić w trakcie jednego kazania. Stąd Patrzymy na te elementy w odrębnych tutaj rozważaniach. Ten dziewiętnasty rozdział, jak już ostatnio mówiliśmy, jest chyba jednym z takich najbardziej nieprzyjemnych i dramatycznych i tragicznych rozdziałów, jakie w ogóle znajdujemy w całym Słowie Bożym. I Ja osobiście sam, początkowo przystępując do tej księgi, zastanawiałem się, czy będę w stanie, że tak powiem, publicznie głosić się z tamtego rozdziału, ale jakoś tutaj przyjrzawszy się tym różnym ważnym, myślę, prawdą, które przez ten rozdział są zwiastowane, odważyłem się o tym mówić w zeszłym tygodniu. I zostawiliśmy tutaj tą historię w momencie, kiedy ten zdesperowany Lewita porąbał tą swoją konkubinę na 12 części, rozesłał ją do wszystkich plemion Izraela i mówi do nich rozważcie to sobie, naradźcie się i rozpowiadajcie więc wzywa ich tutaj do jakiegoś działania wzywa ich do reakcji na to straszne wydarzenie które miało miejsce w Gibei w trakcie jego podróży z tą konkubiną do domu i czytamy tutaj w pierwszym wierszu 20 rozdziału wtedy wyruszyli wszyscy synowie izraelscy i zgromadzili się i zgromadził się zbór jak jeden mąż od Dan aż po Berszebę. Także i ziemia gileacka przed Panem w Mispa. I stawili się przywódcy całego ludu, wszystkich plemion izraelskich w zgromadzeniu ludu Bożego. 400 tysięcy mężów pieszych, zbrojnych w miecze. I z tego co dalej czytamy wygląda na to, że chociaż czytamy tutaj wszyscy, najwyraźniej z plemienia Benjamina nikogo tam nie było chociaż ten Lewita rozesłał do wszystkich plemion, a więc również do tego plemienia najwyraźniej z kontekstu tutaj całego tego rozdziału wydaje się, że nikt z Benjamina nie przyszedł na to zgromadzenie wiersz trzeci to też Beniaminici usłyszeli że synowie Izraelscy pociągnęli do mispy a więc tutaj widzimy przynajmniej pośrednio, że oni tylko słyszą o tym nie czytamy, żeby jakąś delegację tam wystosowali Synowie Izraelscy zaś mówili Powiedzcie, jak mogło się stać to bezprawie I odezwał się mąż Lewita Mąż tej zamordowanej kobiety w te słowa A więc tutaj mamy jego krótką relację Tych wydarzeń, które opisane są bardziej szczegółowo w XIX rozdziale Przyszedłem do Gibei, która należy do Beniaminitów. Ja i moja nałożnica, aby przenocować. I powstali przeciwko mnie obywatele Gibei i otoczyli we wrogim zamiarze dom w nocy, chcąc mnie zabić. Moją nałożnicę zaś zgwałcili tak, iż umarła. Chwyciłem więc moją nałożnicę. I pokrajałem ją na kawałki i rozesłałem ją poprzez wszystkie pola dziedzictwa izraelskiego, gdyż dopuścili się czynu haniebnego i ohydnego w Izraelu. A więc tutaj widzimy, że ta jego relacja troszeczkę odbiega od tego, co czytaliśmy w XIX rozdziale i być może jest to po prostu takie streszczenie tego, co on powiedział być może tutaj jego relacja była bardziej bliska temu co rzeczywiście się wydarzyło albo po prostu on tak ją przedstawił tutaj troszeczkę jak gdyby siebie tutaj chcąc pokazać w lepszym świetle i z jednej strony tych beniaminitów nie wiem czy w gorszej czy w, jak gdyby zarzucając im troszeczkę coś innego niż tam się wydarzyło a więc widzieliśmy, że tam nie było Przynajmniej otwarcie Jakiejś próby zabicia tego człowieka Oni raczej Chcieli z nim Sobie poigrać I dopuścić się Tego grzechu homoseksualnego Natomiast On tutaj to przedstawia Jakoby nastawali na jego życie I chcieli go zabić I jak gdyby tutaj też nie mówi o tym Że to on tą nałożnicę do nich wypchnął tylko po prostu wszystko im przypisuje Że oni ją Zwałcili tak iż umarła A więc tutaj w tej jego relacji On tak niewinnie wygląda Jak widzieliśmy tu ostatnio Wcale tak nie było On był częścią tego wszystkiego Co tam się wydarzyło Otoście wszyscy tutaj Synowie Izraelscy Więc wypowiedzcie się I radźcie I powstał Cały lud jak jeden mąż mówiąc Nikt z nas nie pójdzie do swego namiotu I nikt nie wróci do swego domu Lecz teraz tak postąpimy z Gibeą Że przeciwko niej wystąpimy Jak wskaże los Weźmiemy dziesięciu mężów ze stu We wszystkich plemionach izraelskich Stu z tysiąca Tysiąc z dziesięciu tysięcy aby dostarczyli żywności dla ludu zbrojnego, który ruszy na Gibeon w Benjaminie za tę ochydę, jaką popełniono w Izraelu a więc widzimy tutaj, że oni wysłuchawszy tego lewity zbadawszy sprawę dochodzą do wniosku, że to zło nie może ujść bezkarnie muszą coś z tym zrobić jak widzimy tutaj przygotowują się do takiej poważnej militarnej ofensywy gromadzą ludzi z każdego plemienia i jednocześnie myślą o zaopatrzeniu tego całego wojska w żywność a więc, więc nastawiają się tutaj na taki dłuższy, poważniejszy konflikt to co tutaj też jest ciekawe to powtarzane kilkakrotnie to stwierdzenie, że oni są jak jeden mąż są wszyscy tutaj jednomyślni jak widzieliśmy w całej tej księdze każdy robi to, co jemu się podoba Każdy robi to, co jest w, w, słuszne w jego oczach I widzimy tutaj takie yy, brak tej jedności Widzimy brak jakiegoś takiego wspólnego działania w tej księdze Ale każdy gdzieś tam robi, yy, co uważa I w zasadzie do tej pory widzieliśmy tylko w jednym przypadku Kiedy się zebrali razem, aby Samsona schwytać To tam była jakaś jednomyślność i oczywiście za przywództwem tych sędziów widzimy, że tam też jakaś pojawiała się iskra jednomyślności, przynajmniej w jakimś jednym plemieniu albo w kilku pobliskich plemionach, natomiast tutaj widzimy, że cały Izrael jak jeden mąż gromadzi się i są jednomyślni co do tego, że trzeba zająć się tym grzechem i trzeba potępić to zło i nie można tego zostawić tak jak jest nie można tego puścić płazem tak więc zebrali się wszyscy mężowie izraelscy przy tym mieście zwarcie jak jeden mąż. Potem rozesłały plemiona izraelskie mężów do wszystkich rodów Beniamina z takim orędziem. Co to za bezprawie zostało u Was? Popełniona. więc znowu widzimy tutaj, że nie rozmawiali o tym na tym zebraniu ogólnym najwyraźniej nie było tam Beniamitu bo wtedy z nimi mogliby z tymi przedstawicielami o tym porozmawiać i zadać im wprost o pytanie co się stało, co teraz zamierzacie z tym zrobić, ale widzimy, że wysyłają do nich posłów wydajcie teraz tych mężów ludzi niegodziwych, którzy są w Gibei, a zabijemy ich i usuniemy zło z Izraela a więc tutaj, jak widzimy, postawili im takie proste ultimatum Wydajcie tych, którzy dopuścili się tego zła To zło musi być ukarane, musi być oczyszczone I to było zgodne z tym, co księga, księgi mojżeszowe mówiły Było to zgodne z prawem, które Bóg im dał Natomiast, o dziwo, beniamnici nie chcieli Wysłuchać głosu swoich braci, synów izraelskich. Dlaczego nie chcieli ich słuchać? Dlaczego stanęli, jak mówimy, o konie? Owszem, Beniaminici z innych miast zebrali się w Gibei aby ruszyć do walki z synami izraelskimi. Beniaminici dokonali w tym dniu przeglądu ludu z miast na liczbę 26 tysięcy mężów zbrojnych w miecze, oprócz mieszkańców Gibei w liczbie 700 mężów doborowych. W całym tym zastępie zbrojnym było 700 mężów doborowych leworękich, to znaczy, że najprawdopodobniej to oznacza, że potrafili walczyć lewą i prawą ręką. Każdy z nich trafiał rzuconym z procy kamieniem, co do włosa, nie chybiając. Oprócz Benjamina dokonano przeglądu 400 tysięcy mężów izraelskich zbrojnych w miecze, a każdy z nich był wojownikiem. Więc zobaczmy, tutaj mamy poważny narodowy konflikt. Z jednej strony mamy 11 plemion Izraela zgodnych jak jeden mąż i oni gromadzą armię w wielkości 400 tysięcy wojowników. Ponianici udaje im się zgromadzić armię 26 tysięcy plus tych 700 z Gibej. I oni są gotowi stawić czoła tej ogromnej armii. Co, co jest w ich sercach, że nie chcą rozprawić się z tym złem, ale są gotowi walczyć z całą resztą, żeby bronić tych sodomitów z Ibeji. Możemy, oczywiście tu nie mamy odpowiedzi na to pytanie, ale patrząc na to, co dzisiaj się dzieje w świecie, patrząc na to, jak, jak i jaka dzisiaj jest mentalność ludzi, zastanawiam się, ile z tego było w sercach tych Benjaminów. Zobaczcie, jaką, jaką mniejszość, jaką garstkę stanowią i dzisiaj w świecie homoseksualiści a zobaczcie jak mocny głos się rozbrzmiewa jak coraz y, potężniejszym murem są otoczeni i jak okazuje się, że nikt ich nie może tknąć jakaś w ludziach, którzy nawet sami może tego nie popierają jest jakieś poczucie potrzeby ochrony tych ludzi i dania im poczucia jakiegoś bezpieczeństwa i dania im jakiegoś poczucia wolności, swobody w robieniu tego, co robią i, tak, i takiego właśnie stwierdzenia, że nikt nie będzie nam mówił, jak mamy żyć, jak mamy postępować. I gdzieś ta, to, to poczucie wolności to poczucie swobody i to poczucie tego, że robimy to na co mamy ochotę i nikt nam nie będzie dyktował w żadnej sprawie wydaje mi się, że to jest ten duch który dominował beniaminitów którzy byli gotowi stanąć w obronie tego miasta które dopuściło się takiego zła i powiedzieć wszystkim innym oni chcą tak żyć i tak będą żyć i nic wam do tego Niech nikt się z was nie wtrąca, Albo będziecie musieli z nami walczyć Gdzieś jakieś, jakieś poczucie e, Urażonej może Ludzkiej pychy Że teraz tamci Przychodzą do nich i stawiają im warunki Co mają zrobić z tymi bezbożnikami Jak się mają nimi zająć A nikt nam nie będzie dyktował Gdzieś ten duch niezależności e, Najwyraźniej tutaj w tym plemieniu Benjamina Jednym z najmniejszych tlenią Gdzieś To poczucie Właśnie własnej wartości Poczucie tego, że nikt nam nie będzie Wchodził w drogę, nikt nam nie będzie mówił Jak mamy żyć Myślę, że to gdzieś stało u podstaw Takiej ich postawy I takiej waleczności, i takiej gotowości Myślę na śmierć Bo tutaj w obliczu takiej armii Myślę, że początkowo przynajmniej nie spodziewali się żadnego zwycięstwa, ale powiedzieli po naszym trupie. Nie damy tych ludzi. Nie, nie, nie ruszycie ich. Widzimy, że oni zbierają się i są gotowi stawić czoła tej ogromnej armii. Tutaj proporcja jest 1 do 15. więc z militarnego punktu widzenia nie mają wielkich szans, żeby cokolwiek wskórać. I wyruszyli synowie Izraelscy i poszli do Betelu i zapytali Boga, mówiąc: Kto z nas pójdzie jako pierwszy do walki z Benjaminitami? A Pan rzekł: Juda pójdzie jako pierwszy. Zwróćmy uwagę, że. Wszystkie plemiona izraelskie Już podjęły decyzję, że ruszają do walki to nie, nie, nie musieli się pytać Pana Tak przynajmniej uważali Że co do tej kwestii widzieli, że jest to zło, które należy potępić Należy się z nim rozprawić I już decydowali, jak należy się z nim rozprawić Najpierw jak widzimy wysłali tą propozycję pokojowego roz, roz, roz, rozwiązania tego problemu, to nie odniosło w skutku, więc teraz przychodzą do Betelu, który znajdował się tuż obok Sylo, gdzie była Arka Boża i najprawdopodobniej tutaj było to miejsce, w którym większa część wojska mogła się zgromadzić, natomiast najwyraźniej ci przywódcy udali się do Sylo, gdzie tam był kapłan i tam można było uzyskać wyrocznie Pana i tam uzyskali tam właściwie pytali się o jedną rzecz kto ma pierwszy ruszyć i otrzymali odpowiedź Juda ma pierwsza ruszyć jeśli spojrzycie na mapę to Beniamin i Juda są jakby plenie Beniamina jest w Judzie niejako się znajduje to byli najbliżsi bracia z drugiej strony też Juda widzimy wielokrotnie przez Boga jest wyznaczana do ataku, gdyż myślę, że tutaj jest też to symboliczne znaczenie przywództwa Judy, z którego ma przyjść Mesjasz, który jest Królem Izraela. A więc otrzymali stwierdzenie od Pana, od Jahwe, że Juda ma uderzyć pierwszy. Ruszyli więc synowie izraelscy rano i rozłożyli się obozem naprzeciw Gibei i wyszli mężowie izraelscy do walki z Beniaminem i stanęli w szyku bojowym pod Gibeą. Beniaminici też wyszli z Gibei i w tym dniu położyli wśród Izraela trupem 22 tysiące mężów. 26 tysięcy Beniamini to plus 700 mężów z Gibei położyli trupem jednego dnia 22 tysiące z tej ogromnej armii Izraela ja, jak, jak, jak, jak, jak oni się mieli Czyli co oni o tym mieli myśleć oto są wszyscy zgodni, że trzeba coś zrobić z tym złem jak jeden mąż gromadzi się cały naród uderzają na tych, którzy są bezbożnikami grzesznikami przestępcami jeszcze wcześniej idą się pytać Boga, kto pierwszy ma uderzyć i ponoszą taką klaskę co się dzieje? To coś, coś jest nie tak, coś, coś tak nie powinno być, prawda? Że ktoś, kto czyni coś, coś słuszne, powinien odnieść sukces. To powinno być pobłogosławione, byśmy powiedzieli, przez Boga. I to ci Beniamniczy powinni byli stracić te 22 tysiące pierwszego dnia. Dlaczego nie czytamy o ich stratach? A czytamy o 22 dwóch tysiącach z Izraela, których padło trupy? Lud zbrojny, mężowie izraelscy, nabrali więc otuchy i ponownie stanęli do walki w tym samym miejscu, w którym stanęli do walki pierwszego dnia. Oni się nie załamali, oni nie cofnęli się, oni nie, nie wrócili do domu. Chociaż myślę, że w wielu sercach było masę pytań. Dlaczego ponieśliśmy taką klęskę? Dlaczego tym się udało? Dlaczego Bóg nie dał nam zwycięstwa nad nim? Ale następnego dnia mówią, będziemy dalej walczyć. Nie cofamy się, nie poddajemy się. Ruszamy znowu do walki. Poszli więc nowi Izraelscy do Betelu, i tam płakali przed Panem aż do wieczora. A potem zapytali Pana, czy mamy ponownie ruszyć do walki z beniamnitami, naszymi braćmi? A Pan odpowiedział, ruszcie na nich. Ruszyli więc synowie izraelscy na beniamnitów w tym drugim dniu lecz ci wyszli z Gibei w tym drugim dniu na ich spotkanie i jeszcze raz położyli trupem w pośród synów izraelskich 18 tysięcy mężów zbrojnych w miecze. A więc drugi dzień, stają w szyku bojowym, ale gdzieś są wątpliwości w ich sercach i udają się do Betelu i pytają się, czy na pewno mamy na nich ruszyć. Zobaczcie, że już teraz nie kto pierwszy ale teraz pytanie brzmi, czy w ogóle mamy dalej walczyć. A więc pojawia się wątpliwość, czy to było słuszne. I odpowiedź Boża brzmi: tak, ruszajcie na nich. I oni ruszają, i co się okazuje 18 tysięcy, czyli w sumie 40 tysięcy z Izraela padło. Pomyślcie sobie, co teraz się działo w ich sercach. I z nich myślało oh, Może trzeba było dać sobie spokój Tam jedna kobieta Jakiś jeden lewita oh, Może trzeba było to jakoś inaczej załatwić Może trzeba było, Może trzeba było machnąć ręką Trudno 40 tysięcy ludzi zginęło Czy powinni byli uderzać Czy nie powinni byli uderzać Czy, czy warto było zapłacić taką cenę za śmierć jednej konkubiny? Widzicie bracia, siostry W takich sytuacjach Zaczynamy tak myśleć właśnie pragmatycznie Kiedy, kiedy coś takiego się dzieje To zaczyna, przestajemy myśleć Co jest słuszne, a co nie jest słuszne A zaczynamy liczyć koszta Kiedy ponosimy taki, tak, taki cios Dostajemy takie, takie uderzenie Kiedy przychodzi ponieść takie staty Zastanawiamy się Czy w ogóle warto było się w to mieszać czy nie lepiej po prostu było machnąć ręką, nic nie mówić, odwrócić się w drugą stronę, udać, że nic nie widzimy i po prostu dać sobie spokój. Czy warto było zapłacić 40 tysięcy istnień ludzkich, żeby teraz rozwiązać tę sprawę z tym Lewitem, Lewitą i jego konkubiną? Wiecie, to trudno przeliczać tak jest. Ale tak myślimy jako ludzie, prawda? To, to, to myślę, że dla nas też naturalne że zaczynamy się zastanawiać, czy to było warto czy to było słuszne i tutaj Izrael jest załamany w następnych wierszach czytamy ruszyli wtedy wszyscy synowie izraelscy cały lud zbrojny i przyszli do Betelu i tam trwali przed Panem płacząc i poszcząc w tym dniu aż do wieczora a potem złożyli przed Panem ofiary całopalne i ofiary pojednania. Myślę, że kiedy oni pierwszy dzień stawali w tej walki, mając tak ogromną przewagę, Liczyli, że po prostu zmiotą tych kipianitów. Tym bardziej, że stali po stronie, po stronie prawdy, stali po stronie tego, co słuszne. Więc to, ta świadomość, że czynimy dobrze, że jesteśmy po stronie, po której jest Bóg, da nam zwycięstwo. I oni myślę, że stali tam z pewnością zaraz tych wszystkich wrogich Beniannitów zmiotą ale tutaj jeden cios 20 tysięcy, 22 tysiące drugi cios 18 tysięcy widzimy, że tutaj następuje jakaś zmiana w ich sercach pierwszego dnia tylko poszli zapytać kto ma iść pierwszy następnego dnia pytali czy mamy w ogóle ruszać na naszej pracy tutaj widzimy płaczą poszczą i składają ofiary. A, te ofiary, które składali, ofiary całopalne i ofiary pojednania, to są ofiary, które oni składali za siebie. Wyznając własne grzechy, wyznając własne nieprawości, szukając pojednania z Bogiem. Widzicie, to wcześniej to wszystko, co oni wcześniej zrobili, zrobili w takim świętym gniewie, w świętym, byśmy nazwali to, oburzeniu. Zrobili coś w takim poczuciu, że tam jest zło i trzeba je wyplenić Ale nikt z nich nie zajął się złem we własnym życiu. Nikt z nich nie poświęcił czasu, żeby sprawdzić, jak to w moim życiu wygląda. Ile z tego, co się działo w Gibeli, jest w moim życiu? Oni po prostu oburzyli się, Widząc te, te zwłoki tej kobiety Porąbane na kawałki Widząc to co ten, ten, ten lewica im wysłał I to wzbudziło w nich taki gniew Że oni byli gotowi Pójść niszczyć tych Tych zgibei Ale nikt z nich Nie zastanowił się Czy jest bez winy Żeby rzucić w nich pierwszy kamienie Wiecie to jest To jest myślę i dzisiaj problem Kościoła W wielkiej mierze no, no, jest że widzimy zło wokół siebie, widzimy nieprawość, widzimy to czy tamto i próbujemy z tym walczyć. Jakże często podnosimy taki sukces jak oni. Że zamiast wydawałoby się jesteśmy po stronie dobra, wydawałoby się, że chcemy tutaj coś dobrze zmienić i chcemy coś dobrego zrobić, ale to wśród nas padają. Ranni, to wśród nas giną ludzie. I nie wydaje się, żebyśmy odnosili wielki sukces. Nie wydaje się, że była wielka zmiana w tym świecie. Ale że tak jak mocno stali, tak mocno stoją. I niewielu wydaje się, że z nich pada. Niewiele wydaje się, że nam się udaje zdziałać. Czy nie jest tak, że czasami właśnie ta nasza... Yy, nasze święte oburzenie na to zło i na tą nieprawość zamiast prowadzić nas do zbadania naszych własnych serc naszego własnego życia i upewnienia się, że my z tym nic nie mamy wspólnego że my nie jesteśmy ubabrani tym samym brudem przecież nie jest tak, że czasami po prostu na to nie patrzymy, ale widzimy złotych innych wokół i o tym potrafimy dużo rozprawiać i to potrafimy głośno krytykować i, to, I z tym próbujemy walczyć. Ale jaki mam, jakie mamy możliwość odniesienia sukcesu z Bogiem? Jeśli nasze serca nie są w pełni oczyszczone. Jeśli nasze serca nie są wolne od tej samej nieprawości. Bo tak jak ci Żydzi, którzy tam stali wokół Pana Jezusa z tą kobietą, przy na odsłuchstwie. Ona dopuściła się grzechu, który według prawa mojżeszowego powinna, powinna była zginąć. Ale widzicie, ci wszyscy, którzy ją oskarżali, każdy z nich miał coś na sumieniu, ale Oni nie myśleli o tym, że oni są winni Oni myśleli o jej winie I tutaj oczywiście jest cała prowokacja W tej sytuacji, a ta sytuacja Myślę, dobrze wzoruje to, co tutaj widzimy Że kiedy Pan Jezus na nich popatrzył I powiedział Kto z Was jest bez winy? Niech rzuci w nią kamieniem Nagle się okazało, że nie było ani jednego Że ci, którzy byli Tak święcie zagniewani na tą kobietę I tak tam krzyczeli I tak domagali się jej ukamienowania Nagle zaczęli jeden po drugim się wycofywać. I wcześniej widzieliśmy w tej księdze, że te różne grzechy nie były tylko domeną tego jednego plemienia. Przecież to w Efraimie mieszkał ten Michał i jego powuchwarstwo się tam działo. I tam inne, że złe rzeczy się działy w tych plemionach. Ale. Teraz nagle oni wszyscy święci Przyszli do Boga, przyszli się pytać Co mają robić, kto ma pierwszy uderzać Najpierw nie zbudawszy swoich własnych serc Najpierw nie upamiętawszy się Z własnego zła I myślę, że jest to wielkim niebezpieczeństwem Dla nas, jeśli Takie szokujące wydarzenia jak tutaj Wzbudzają w nas tylko Święty gniew Wzbudzają w nas tylko krytykę Tego co się dzieje w świecie A nie prowadzą nas do głębokiego badania naszych własnych serc i do pokuty i do upamiętania się z tego wszystkiego, co w jakiejkolwiek mierze jest odzwierciedleniem tego zła, które krytykujemy tak jak Pan Jezus powiedział, że dużo łatwiej jest zobaczyć źdło nawet w oku drugiego człowieka niż własną belkę. taka jest nasza tendencja dużo łatwiej nam przychodzi krytykować innych i karać innych i piętnować innych niż patrzeć w własne oczy i widzieć własną belkę i widzieć własność Bła, i widzieć te wszystkie rzeczy które nie czynią nas w żaden sposób lepszymi od nich bo nawet jeśli sądzimy że nie czynimy tak wiele z lektanci, oni nie mają takiego światła jak my na nich nie ciąży taka odpowiedzialność jaka ciąży na nas a więc o ileż bardziej powinniśmy zaczynać walkę z wszelkim złem z rozprawieniem się najpierw z nieprawością w nas samych i myślę, że to jest błąd Izraela tutaj pokazany w tej, w tej historii że oni słusznie się oburzyli na zło innych i mieli podstawy ku temu i było to słuszne ale duch w jakim poszli się rozprawiać z nimi nie był właściwy widzisz drogi bracie droga siostro możesz mieć słuszne podstawy żeby krytykować tego czy tamtego Życie jednych czy drugich Ale wiedz, że tak długo jak Twoje życie Nie jest uporządkowane przed Bogiem Cała Twoja krytyka i Całe Twoje starania naprawienia tego świata wokół Przyniosą tylko szkodę Przyniosą tylko klęskę i frustrację w Twoim życiu Tak jak przyniosło to w życiu tych ludzi Zobaczcie, dopiero teraz kiedy oni płaczą Dopiero teraz kiedy zaczęli pościć Zaczęli zapierać się samych siebie, bo to jest w sednem postu, że człowiek zapiera się samego siebie. I kiedy złożyli te ofiary całopalne, dedykujące siebie Bogu, ofiary pojednania za własne grzechy, za własne nieprawości, kiedy tutaj przyszło rozprawienie się, wtedy czytamy w wierszu 27. Zapytali synowie izraelscy pana, tam bowiem była w tych czasach skrzynia przymierza Bożego i Pinechas syn Eleazara syna Arona sprawował w tych czasach przy niej służbę i zapytali tymi słowy czy mamy ponownie wyjść do walki z beniaminitami naszymi braćmi czy też tego zaniechać a więc zobaczcie wracają do punktu początkowego i pytają co mamy robić co mamy robić czy mamy Walczyć z naszymi braćmi? Czy też mamy tego zaniechać? Tak tylko na marginesie zwróćmy uwagę, że mowa tutaj jest o Pinehasie, synu Elezara, syna Aarona, co by nam wskazywało, że ta część tej księgi sędziów jest nie opisuje wydarzeń, które wydarzyły się na samym końcu historii opisywanej w tej księdze, ale chronologicznie są to wydarzenia, które są z początku tych czasów. Bo ten człowiek jeszcze w księgach mojżeszowych jest opisany, jeśli chodzi o tego samego człowieka. Najwyraźniej na to wyglądać to jest ten sam Pinehas. Najwyraźniej jest już starcem, ale on to był człowiek, który żył za czasów Jozuego, za czasów Mojżesza jeszcze nawet. Wtedy jeszcze był młodzieńcem. Ale tak na to by wyglądało, że to są, to są, to są początki tych, tego, o czym czytamy w tej księdze sędziów. Nie, nie ta księga nie jest spisana chronologicznie, czasowo, natomiast te wydarzenia są zawarte bardziej w takim jakby porządku nauczania tej księgi. A więc pytają ponownie: Czy mamy ruszać, czy mamy tego zaniechać? A Pan odpowiedział, ruszcie, gdyż jutro wydam ich w wasze ręce. Zwróciliście uwagę, jak, jak zmienia się też odpowiedź Boża w tych ich pytaniach? Za pierwszym razem przyszli, kto ma iść pierwszy? Juda nie idzie pierwszy. Ale żadnej gwarancji co będzie? Nic. Chcecie wiedzieć, kto idzie ma pierwszy? Judan pójdzie pierwszy. Drugim razem pytają się, czy mamy iść, czy jest to słuszne, żeby iść wiedzieli już, zaczęli wątpić. I Bóg mówi, tak, jest to słuszne. Powinniście walczyć z tym złem, powinniście wyplenić to zło. Ruszajcie. Ale znowu po naszą klęskę. Mimo, że robią to, co Bóg im że mają robić. Dopiero tutaj, kiedy się sami upamiętali, dopiero kiedy sami własne sprawy naprawili, kiedy pościli, płakali przed Bogiem, złożyli te wszystkie ofiary, dopiero teraz Bóg mówi, jutro dam wam zwycięstwo. Teraz dopiero możecie zwyciężyć. tutaj myślę, że jest tutaj, jest tutaj cała masa rzeczy, które, nad którymi warto się zatrzymać i warto się nad nimi zastanowić. To, co już powiedziałem, nie będę ja tego powtarzał, bo myślę, że to jest tutaj centralne. Ale jakże często jest tak, że właśnie patrzymy na to nasze pragmatyczne liczenie Warto, nie warto? Ile, ile to będzie kosztować? Jeśli coś jest słuszne to nie jest ważne ile za to przyjdzie zapłacić. Jeśli coś jest słuszne to musimy stać po stronie tego co słuszne. Choćbyśmy mieli zapłacić cenę, która po ludzku może nam się dawać nie warta tego. I to jest coś co myślę nam bardzo ciężko dzisiaj zrozumieć. Coś do czego my nie jesteśmy przyzwyczajeni. My po prostu liczymy Stawiamy po jednej stronie zyski, po drugiej koszta i po prostu, jeżeli tylko zyski przeważą, ok, jeżeli koszt jest zbyt wysoki, trzeba się z tego wycofać. Ta historia pokazuje nam, że jeżeli coś jest słuszne, to nie ma wysokości ceny, którą trzeba byłoby zapłacić, żeby uzyskać to, co jest słuszne. To po prostu nie powinno być nasze pytanie w ogóle naszym pytaniem, jeżeli mamy coś robić to jest właśnie to, czy to jest miłe Bogu czy Bóg chce, żebyśmy to czynili czy to jest coś, do czego Bóg nie powołuje czy to jest to, czego Bóg ode mnie oczekuje jeśli tak jest to nieważne, ile będzie mnie to kosztować jeżeli to jest coś, do czego Bóg nie powołuje jeżeli to jest coś, co jest Jemu miłe jeżeli to jest coś, co mam robić to nie jest ważne, ile to zapłacę trudno jest tak myśleć łatwo jest tak mówić Trudno jest tak myśleć, ale zobaczcie, do czegoś takiego Pan Jezus nas wzywa Kiedy mówi, że jeżeli ktoś za Nim chce iść To niech na początku policzy koszta A jakie są koszty na początku? Pan Jezus mówi, wszystko musisz tracić, jeśli chcesz iść za Mną Musisz zaprzeć się samego siebie, musisz wszystko położyć na szali Jeśli tego nie zrobisz, to nie masz co w ogóle za Mną się zabierać Jeżeli nie chcesz brać swojego krzyża na siebie Więc Pan Jezus mówi, na początku się zastanów, jaki jest koszt. A później mówi, nie ma co się oglądać wstecz. Jak już przyłożysz ręce do pługa, oglądasz się wstecz, nie wydajesz się do Królestwa Bożego. Wtedy już patrzysz tylko przed siebie. To, co Ci wyznaczyłem i robisz, to do czego Cię powołałem i nie patrzysz się wstecz, nie patrzysz się na boki. To jest bardzo ważne, żebyśmy to złapali w naszym życiu. Jeśli Coś jest słuszne, to jest to słuszne. I choćby przyszło mi za to pójść do więzienia, choćby przyszło mi za to stracić pracę, choćby przyszło mi za to Mieć jakieś problemy tu czy tam z takimi ludźmi czy z innymi. To jest po prostu słuszne. Ja muszę to robić. Ja nie będę, nie mogę chować głowy w piasek, bo to za dużo mnie kosztuje. Po drugie, zwróćmy uwagę, że czyniąc to, co słuszne, nie zawsze będzie usłane tylko zwycięstwami i powodzeniami. Ale tutaj widzimy, oni czyniąc to za słuszne Ponosili klęskę Oczywiście częściowo, najwyraźniej Ze względu na, na swoją własną postawę swojego serca Niemniej jednak widzimy tutaj zasadę Że czyniąc dobro ponosili klęski I tak jest Apostol Paweł mówiąc o swoich zwycięstwach Mówi jakże często jesteśmy powaleni Przygnębieni zasmuceni. Ile, ileż to porażek Ileż to różnych Powiedzielibyśmy klęsk Odniósł ten wielki apostoł, Ale jednak mówi w tym wszystkim Zwyciężamy W tym, który nas umiłował w Chrystusie On wiedział, że on prowadzi zwycięską bitwę To, że tu czy tam Poniósł jakieś niepowodzenie To, że tu czy tam wydawało się, że go wyśmiali Że go zamknęli do więzienia, że go uciszyli Że to czy tamto z nim zrobili On wiedział, Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu Wiem, że ja zwyciężam i on wiedział, że prowadzi zwycięskie życie Mimo, że w oczach ludzi Niejednokrotnie ponosił klęskę I niektórych z jego listów przebija, że nawet w jego własnym sercu Nieraz było takie poczucie żalu Szczególnie do innych ludzi, którzy go opuścili Którzy go zostawili w takich momentach Którzy się wycofali, na których była zbyt wysoka cena Żeby płacić Żeby stać przy nim A jednak wiedział, że to jest cel, który Bóg mu wyznaczył I nic innego się nie liczyło i myślę, że to jest coś, do czego każdy z nas powinien dążyć w naszym życiu Żeby mieć taką postawę Czynić to, co słuszne, bez względu na koszta A jeśli ponoszę taką czy inną klęskę To wcale nie oznacza, że Bóg nie chce, żebym tego robił Na wielu ludzi jest coś takiego, że jak jakieś tylko przeciwności się pojawią Jakieś tylko problemy zaczynają się To zaczynają się zastanawiać, czy to jest wola Boża I ja rozumiem, że to jest naturalne I oni też się zastanawiali, prawda? Oni też się pytali, mamy to robić, czy nie mamy To, to jest normalne ale jeśli Bóg nam powiedział, że jest to Jego wola Jeśli widzimy z Jego Słowa I mamy w sercu takie przekonanie Że to jest coś, czego Bóg od nas oczekuje To jakieś klęski, jakieś niepowodzenia Nie są wcale dowodem tego, że to nie jest wolą, wolą Bożą Po tym jak Izraelici przygotowali swoje serca przed Bogiem i dostali tę obietnicę zwycięstwa. Widzimy, że odwołali się do tego, co Jozue zrobił w Aj. Jeśli pamiętacie, na początku ich zdobywania Kanaanu, Izrael poniósł klęskę pod Aj. Też byli zaskoczeni, co się dzieje. A tam też był grzech ukryty jakiś. A później Bóg dał mu strategię zdobycia tego miasta i ci tutaj dokładnie tą samą strategię zastosowali wobec Beniaminitów, którą Jozue zastosował pod Aj wtedy urządzili Izraelici wokół całej Gibei zasadzki i ruszyli synowie Izraelscy trzeciego dnia na Beniaminitów i stanęli w szyku bojowym przeciwko Gibei jak poprzednimi razy gdy zaś Beniamnici wyszli naprzeciw zbrojnego ludu Zostali odciągnięci od miasta I zaczęli bić niektórych ze zbrojnego ludu Jak poprzednimi razy po drogach Z których jedna prowadzi do Betelu A druga do Gibei Kładąc trupem około 30 ludzi Mężów z Izraela Myśleli zaś Beniaminici, Bici są przez nas jak poprzednio Izraelici wszakże umówili się Uciekajmy i odciągnijmy ich od miasta na drogi Wszyscy bojownicy izraelscy wycofali się ze swych stanowisk I stanęli w szyku bojowym dopiero w Baal Tamar Podczas gdy zasadzki izraelskie wyłoniły się ze swego ukrycia w pobliżu Gibei I dziesięć tysięcy doborowych mężów z całego Izraela Natarło z przodu na Gibeo i wywiązała się ciężka walka a tamci nawet nie wiedzieli, że spotyka ich klęska. Tamci to znaczy ci, którzy wyszli w pole za Izraelem, którzy tam, ich tamtych ścigali i pobili ich i myśleli, że teraz następne kolejne zwycięstwo przed nimi. I ugodził pan Benjamina wobec Izraela i wytracili synowie izraelscy w tym dniu wśród benjaminitów 25 tysięcy mężów samych zbrojnych w miecze. Wtedy dopiero ujrzeli Beniaminici, że zostali pobici. Wojownicy Izraelscy bowiem ustąpili miejsca benjaminitom, gdyż polegali na zasadce, którą urządzili przeciw Gibei. A ci, którzy byli w zasadce, szybko wpadli na Gibeę, nadciągnęli i wybili całe miasto ostrzem miecza. A był umówiony znak między wojownikami izraelskimi, a tymi, którzy byli w zasadce, że ci puszczą z miasta w górę potężny kłąb dymu. Gdy więc, gdy wtedy wojownicy izraelscy zawrócili do bitwy, aby niemnici początkowo położyli trupem około 30 mężów spośród wojowników izraelskich, myśleli bowiem zaiste, bici są przez nas jak w poprzedniej bitwie, Wówczas zaczął się z miasta wznosić ku górze słup dymu i gdy Beniaminici spojrzeli za siebie, oto całe miasto płonęło aż pod niebo. Zdać wojownicy izraelscy zawrócili, przerazili się wojownicy Beniamina widząc, że spotyka ich klęska też w ucieczce przed wojownikami izraelskimi skierowali się na drogę wiodącą na pustynię, lecz bitwa i tam ich dosięgła, a ci, którzy byli z innych miast, wybili ich pośród siebie. Otoczyli bowiem beniaminitów i ścigali ich i deptali im po piętach do Nochach, aż do okolic na wschód od Gibei. I padło z beniaminitów osiemnaście tysięcy mężów samych dzielnych wojowników. Inni zaś zawrócili i uciekali na pustynię ku skalę Rimona. Tamci jednak wyłapali z nich na ścieżkach pięć tysięcy mężów i ścigali ich dalej, aż ich wytracili, zabijając z nich dwa tysiące mężów. I było wszystkich poległych z Benjamina w tym dniu dwadzieścia pięć tysięcy mężów zbrojnych w miecze, samych dzielnych wojowników. Więc tutaj widzimy krwawy owoc tej bitwy kolejne 25 tysięcy ludzi ginie tam czytamy o 30 z Izraela nie wiemy jeszcze ilu innych zostało rannych, ilu skinęło tragiczny finał to jeszcze nie finał, bo jeszcze mamy cały kolejny rozdział w którym będą próbowali dalej coś z tym zrobić ale powiedzmy, ten, ten krwawy finał tutaj się kończy, tej historii, przestępstwa w małym mieście. Jak widzieliśmy, idąc przez tą księgę, tak wiele razy jakieś wydawałoby się takie niewiele znaczące wydarzenia niosły za sobą tak poważne konsekwencje jakaś ludzka nieprawość jakieś ludzkie folgowanie własnym pożądliwością, własnym fantazją jakieś podążanie posiadania władzy i potem widzimy jaki jest tragiczny zbiór owocu śmierci myślę, że jest to jedno z głównych poses tej księgi pokazującej nam, że Każde nasze działanie, każda nasza decyzja Każda sprawa, do której przykładamy rękę Może Mieć bardzo poważne konsekwencje I my nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć Nam się może wydawać, że to taka błaha rzecz Nam się może wydawać, że to tylko jedna noc Jakiejś głupiej zabawy Nam się może wydawać, że to tylko jakieś chwilowe Tutaj po prostu coś sobie zrobimy I to minie jak każdy inny dzień i nic z tego nie pozostanie, ale nie wiemy, jakie będą tego następstwa, jakie mogą być tego konsekwencje. I Biblia jasno nam mówi, że cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie. Ktokolwiek sieje dla ciała, z ciała rządzić będzie skażenie. Ktokolwiek sieje dla ducha, z ducha. Rząd będzie życie I to nie jest tak, że to co robimy To jak żyjemy, to o czym myślimy To co mówimy, to czym się zajmujemy Po prostu mija z minionym dniem Przychodzi wieczór, kładziemy się spać Jutro zaczynamy z czystym kątem I wszystko zaczyna się od nowa To nie jest tak To wszystko co robiliśmy wczoraj I w tym tygodniu, i w tym miesiącu, i w tym roku To wszystko nas ukształtowało I sprawiło, że jesteśmy dzisiaj tam gdzie jesteśmy i albo jesteśmy bardziej dojrzali, albo jesteśmy bardziej czyści, albo jesteśmy bardziej poświęceni, bardziej oddani Bogu, albo w takiej czy w innej mierze jesteśmy skorumpowani przez to, co się działo. To nie zaprzecza prawdzie, że Bóg nas oczyszcza, że Bóg nam wybacza, że Bóg odpuszcza nam nasze grzechy. Ale wiedzmy, że nasze czyny pozostawiają ślady w naszym charakterze, kształtują nasz charakter. Taka czy inna decyzja w naszym życiu, czasami, jak sami dobrze wiecie, ciągnie się za nami przez tygodnie, przez miesiące. I nawet jeśli to wyznamy Bogu, nawet jeśli wiemy, że Bóg nam wybaczył, to niejednokrotnie przynosi nam, przynosi nam przychodzi nam nieść bolesne konsekwencje takich czy innych błędów. Tak Bóg ułożył ten świat. I dlatego Słowo Boże nas przestrzega. Abyśmy nie lekceważyli tych małych rzeczy. Abyśmy przykładali staranie, aby każdego dnia, czy jemy, czy pijemy, w tak codziennych, podstawowych sprawach, czynili to na chwałę Bożą. W każdej najdrobniejszej sprawie, nie wiedząc jakie to przyniesie konsekwencje, powinniśmy dokładać starań, żeby podobać się Bogu. Pilnować, żeby nasze serca przed Nim były czyste. Pilnować naszego życia, prać swoje szaty nieustannie. I ze wszystkich sił dążyć do tego, żeby cokolwiek czynimy. Czynić to na chwałę Bożą. Wtedy też nie jesteśmy przy stanie przewidzieć, jak wiele Bóg jest w stanie to użyć. Jak wiele Bóg z tego dobra jest w stanie wykrzesać. Z naszego posłuszeństwa, z, naszej, z naszego pokornego podążania za Nim. Ale wiemy, że cokolwiek uczyni, będzie to dobre, będzie to słuszne. Możemy spodziewać się dobrego owocu, jeśli się jemy dla ducha. Natomiast z drugiej strony mamy to poważne ostrzeżenie, aby nie pozwolić sobie na sianie dla ciała. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, proszę. Dziękujemy, kochany Panie, za Twoje słowo i za tą dzisiejszą lekcję. I modlę się, byś pomógł każdemu z nas przede wszystkim pilnować naszego własnego życia. Abyśmy dostrzegając dzidźbła w oczach innych, czy nawet belki, upewnili się, że nasze oczy są czyste. Abyśmy, widząc zło i grzech, przede wszystkim pilnowali się, żeby to, to zło i ten grzech nie miał miejsca w naszym życiu. Abyśmy unosząc się gniewem na taką czy inną niesprawiedliwością o wiele bardziej unosili się gniewem nad własnym grzechem, nad własnymi upadkami, nad własnymi naszymi przewinieniami, tym wszystkim, co nas skala, Abyśmy zanim rzeczywiście zreformujemy świat wokół nas i innych Abyśmy byli pewni, że nasze życie jest zreformowane To pomóż każdemu z nas, Panie Patrzeć na siebie samego Pilnować naszych myśli Naszych dróg Naszych czynów Nie pobłażać ciału, Nie pobłażać niczemu w nas Ale być surowymi wobec siebie samych i walczyć z wszelką bezbożnością, z wszelką nieprawością, z wszelkim nieposłuszeństwem, z wszelkim lenistwem i próżnością naszego życia. Tak, abyśmy prawdziwie mogli być przez Ciebie użyteczni. Panie, Ty byłeś w stanie przez trzystu mężów Gedeona rozprawić się z wielką armią Midianitów. A tutaj widzimy taka przeważająca militarna siła nie jest w stanie poradzić sobie z taką garstką. Daj, pani byśmy zapamiętali tę lekcję i wiedzieli, że daleko ważniejsze od tego, co mamy w ciele, ilu nas jest i jakie mamy cielesne możliwości, jest to, że nasze serca muszą być, Panie, przed Tobą czyste i prawe. I między nami nie może być jakiegokolwiek zła. A wtedy, choćbyśmy byli w pojedynkę, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam. Jeśli, Panie, stoimy prawdziwie po Twojej stronie, Wtedy jesteśmy zwycięzcami w każdej sytuacji. Zapieczętuj te prawdy w naszych sercach i pomóż nam, Panie. Pomóż nam pilnować naszych dróg, chodzić drogą sprawiedliwości. I wybacz nam wszelkie nasze uchybienia. Wybacz nam, prosimy. wszelkie odstępstwa i kompromis. Wybacz nam, Panie, to wszystko, w czym wiemy, żeśmy nie byli Tobie wierni. Właśnie te, te, te, ta, ta cena, którą przychodziło nam płacić, czy te, te, te szkody, które przychodziły nam ponieść, sprawiły, że wycofaliśmy się z, własnym, z tego właściwego kursu. Wybacz nam, Panie, dajmyśmy Mając takie lekcje w swoim życiu, nie powielali ich, nie kręcili się w kółko, ale mogli iść do przodu za Tobą, to pomóż nam, prosimy. Chcemy być użyteczni, chcemy być przydatni, pragniemy, by nasze życie, Panie, odnosiło realny skutek w tym świecie, nie chcemy być jak Ci, którzy biją w próżnię. Ale tak jak Twoje słowo nas zapewnia, chcemy być więcej niż zwycięzcami przez Pana Jezusa Chrystusa. To pomóż nam, to pomóż prosimy. W Jego świętym imieniu prosimy. Amen.